Każdy jest inny, nikt temu nie jest winny Z wierzchu dorosły, a w środku dzieciny A na pewno uczynny chcący dobra swoich bliskich Nie zapomnę o wszystkich Zawsze będę wspierał, tych dobrych popierał A złym nie dam spokoju, często w postoju By potem ruszyć z impetem Ciągle uderzać z dwóch konekcji tercetem Dzisiaj pięciu kolesi, z jednym wspólnym celem Każdego z nich na pewno nazwę przyjacielem Z nimi flotą się podzielę, choć sam mam za mało Nie mogę zapomnieć, że wielu z nich mi pomagało W moim sercu to zostało nie Jestem egoistą, jest prawą oczywistą, że pieniądze to nie wszystko Wiem, bez nich jestem nisko, ale przez to nie zginę. zginę Mam wiele przyjaciół i cudowną dziewczynę Oni zawsze przy mnie, a ja przy nich trwam Boże spraw, żebym nigdy nie został sam Boże, Spójrz to i ocen rzeczywistość chłopaku Jak w tonącym statku nikoś szansy na przeżycie W pełnym rozkwicie bieda i plutokracja Od dawna już ginie odsiorga cywilizacja Dyskwalifikacja ludzi co nie wytrzymują Tempa rozwoju teraz w czasach pokoju Życia zastoju buduje moralne symbole Symbol. Władza absolutna I na wszystko monopole Lecz ja to pierdolę stagan czoła problemu I wciąż dookoła rozgrywanym zła sceną Gdzie brak wyobraźni prowadzi do klęski Ty padasz na deski, ja stoję mocno, mocno na, na ziemi Bóg nas oceni, wyprowadzi z tłumu. Przyglądam się ludziom, jak zdjęciom z albumu. Nie słucham szumu, nie patrzę na cień. Cień czarnych radiów, otwórz oczy, to nie sen. Lecz do końca. Moją dewizą, karpediem. Każdy inny, zewnątrz gorący w sercach, ludzi dobry ze względu na innych, będą właśnie taki. Szczególne znaki: wytrwałość i dążenie do celu. Niger przyjacielu powycona, nas czeka niepowodzenie. Rzeka czy Wiktorii Szał. Nie wiem, choćbym chciał się dowiedzieć, ale nie można na dupie siedzieć. Da. Ciężka praca się opłaca, ja się nie zatrzam, do przodu brnie i wytrwam. Chociaż ryzyko jest ostre, jak brzytwa. jak brzytwa Myśl pozytywna, robię co umiem, to aura kreatywna. NFK, ekipa aktywna, nigdy naiwna. Na zasadzki świata we mnie czas myśl z Czyste sumienie, alternatywna zapłata Za wszystkie rymy i za wszystkie lata te każdy inny, jeden mniej, drugi bardziej winny Tego kim się stałem, jaką drogą podążałem Nie rezygnowałem, czas cały pracowałem nad własnym sobą Daję tutaj ubóz słowom To nic nowego, że przeżyłem załamanie Patrzę, Patrzę na siebie, się, nie wiem co się dalej stanie Robię wszystko, wszystko, aby zapewnić sobie przyszłość Kroki poprawne, czy na dobre mi to wyszło? Po co to wszystko? Co? Jeśli chcę spełniać marzenia Myślałem, że mi przejdzie, ale nic się nie zmienia Chcę robić coś, czego nikt nie akceptuje się Nie załamuje brak Aha. Akceptacji dopinguje, Chociaż osób wiele, które chwalą to co robię Nie jestem spisany na straty Jak się rodzę, po ziemi chodzę Znowu mocnym krokiem mocnym A czasem ucieka rok za kolejnym rokiem Lubię to co robię, tylko trochę filozofii Za życiem nie nadążasz Usiądź i odpocznij Usiądź i odpocznij kurwa od 2000 roku składam na poważnie rymy Zawsze w pocie czoła, by były bogatsze od syny Wcześniej śmiechy i hiby nad moją osobą Dawniej byłem sobą i na zawsze pozostanę Chociaż ciosy zadane, w większości bolały Zawsze mogłem liczyć na pomoc taty i mamy Cios za ciosem, nie będąc komandosem Zawsze licząc się z losem, idąc wciąż do przodu Tysiące zawodów, ile pod górę schodów Tego nie wiem, nie liczyłem Twardo pięć zacisnąłem, do góry się wbiłem W międzyczasie opadałem i do góry się wpijałem Malowałem, rymowałem, w taki, taki sposób, że serce swoje w to, w to wkładałem Reprezentowałem, najlepiej jak umiałem Ile kopów dostałem, ile stron zapisałem ile? Wiem jedno, na pewno, dupy nie dałem Przez te wszystkie lata, lata od małolata, małolata Do starego bryka, bryka spokojna muzyka, muzyka, wyborna tematyka Nigdy nie zużyta, jak prezerwatywa Ja zawsze będę płonął w tych samych ogniwach W tych samych ogniwach W tych samych ogniwach W tych samych ogniwach